Gazem informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła godzina 16. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Na początek miliardy złotych kary dla Polski za nieodebranie przez rząd PiS szczepionek covidowych. Nasza reporterka sprawdziła, co zamierza zrobić w tej sprawie obecna koalicja. To ważny krok dla zatrudnionych na umowach śmieciowych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Powiemy o tym, co się zmieni. Kościół rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Połączymy się z Watykanem, gdzie trwają przygotowania do wieczornej liturgii. Czas na szczegóły. Zapraszam. Suma wydarzeń jest śledztwo i szukanie winnych za przeszacowanie zamówienia szczepionek na COVID-19 za czasów rządu Prawo i Sprawiedliwości. Belgi Belgijski sąd nakazał Polsce zapłatę 6 miliardów złotych za 64 miliony dawek szczepionki nieodebranych od koncernu Pfizer. Rządzący oskarżają gabinet Mateusza Morawieckiego, bo to rząd PiSu złożył zamówienie na mocno przeszacowaną liczbę szczepionek. Później ich nie odebrał i nie zapłacił. Dlatego sprawa znalazła swój finał w sądzie, a ten na razie nieprawomocnie orzekł na niekorzyść Polski. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która, która była dzisiaj na konferencji prasowej przedstawicieli rządu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co usłyszałaś? Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański kolokwialnie mówiąc nie gryzł się w język wyjaśniając, że przez tu cytat nieudolność i partactwo rządów PiSu Polska będzie musiała zapłacić prawie 6 miliardów złotych za niepotrzebne szczepionki. Tak po ludzku do mnie po prostu szlak trafia, bo z panią minister ciągle szukamy nowych środków na zdrowie. 100, 200, 300 milionów złotych. Cały czas szukamy tego nowego finansowania, a tu nagle... Z uwagi na nieudolność, partactwo, może złą wolę, nie przesądzam, 6 miliardów złotych. 6 miliardów, przecież to jest potężna kwota, potężna kwota dla budżetu całego naszego państwa, budżetu, na który się wszyscy składamy, wszyscy podatnicy i to jest bezpośrednio wina rządu PiSu. Przypomnę, że w czasie, kiedy składane było to zamówienie, premierem był Mateusz Morawiecki, a ministrem zdrowia Adam Niedzielski. Andrzej Domański zapewnił, że polski rząd dołoży wszelkich starań, by ten koszt, to 6 miliardów złotych, nie był odczuwalny dla polskich rodzin. Budżet jest jeden, a więc to nie będzie też tak, że w przypadku konieczności zapłaty tej gigantycznej kwoty straci na tym np. Ministerstwo Zdrowia czy Ministerstwo np. edukacji. Choć szefowa resortu zdrowia właśnie, Jolanta Sobirańska gręda bardzo długo wyliczała, no co za 6 miliardów złotych można by zrobić w systemie ochrony zdrowia. 6 miliardów złotych to dla nas roczny koszt leków dla pacjentów onkologicznych. 6 miliardów złotych to kształcenie rezydentów roczne. 4,5 miliarda złotych od 1 lipca to koszty ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, o której tak dużo rozmawialiśmy, która budziła tak dużo emocji. Dla nas również te 6 miliardów złotych to 6 razy więcej tomografów komputerowych, 3 razy więcej rezonansów magnetycznych. Wiem, wiemy, że właśnie teraz trwa bardzo szeroka i bardzo trudna debata w sprawie finansowania świadczeń medycznych. Jednocześnie rządzący wskazują, że Polska nie musiała zamawiać tych 64 milionów dawek szczepionek na COVID-19. Kontrola nik pokazała, że w tym czasie Polska miała absolutnie wystarczającą ich liczbę. Zakontraktowanych było 109 milionów dawek. W magazynach było dodatkowo 30 milionów zapasów. No więc tej straty można było uniknąć. Polska nie musiała też podpisywać tej kolejnej trzeciej umowy, mogła się później z niej wycofać, no wtedy to się nie stało. Zastępca szefa, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zbigniew Sawicki, poinformował dzisiaj, że w związku z audytem prowadzonym w Ministerstwie Zdrowia, KAS złożyło do tej pory 10 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na łączną kwotę przekraczającą 8 miliardów złotych. Jedno z zawiadomień dotyczy podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez ówczesne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w związku z nierzetelnym oszacowaniem potrzeb na dawki szczepionek i zawarcie umowy. Z naszych ustaleń wynika, że potrzeby w zakresie szczepionek były w pełni zabezpieczone wcześniejszymi zamówieniami. W wyniku ustaleń skierowaliśmy zawiadomienie w kwietniu 2025 roku do prokuratury. W efekcie prokuratura w styczniu 2026 roku wszczęła w sprawie śledztwo. No i pytanie, co teraz? Ministra zdrowia zapewniła, że Polska złoży apelację od wyroku belgijskiego sądu. Dodała, że rząd już analizuje różne możliwości prawne, scenariusze i rozwiązania, które najmniej, jak najmniej obciążą nasz kraj. Na razie na szczęście, jak mówili rządzący, ten wyrok jest nieprawomocny. Strona polska ma 60 dni na wybór najlepszego wariantu do, dla Polski i właśnie złożenie apelacji. No i pozostaje czekać na dalszy rozwój tej sytuacji do której na pewno będziemy jeszcze wracać. A o sprawie mówiła Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękujemy. O kwestię zamówień zapytaliśmy Joannę Ćwiek-Świdecką, dziennikarkę Rzeczpospolitej. Wskazywała ona, że zakupy były dokonywane w bardzo szczególnej sytuacji. Pandemia pojawiła się nagle. Pojawiła się ogromna panika i lockdown i nie wiadomo było, co zrobić i na ile jest to niebezpieczne zjawisko, ile osób umrze, umarło, mnóstwo. I rzeczywiście rząd działał w takiej sytuacji bardzo szczególnej i myślę, że oceniając rząd Prawa i Sprawiedliwości nie możemy zapominać o tym, że tak naprawdę nikt nie wiedział jak to się rozwinie, na ile jest to niebezpieczna sytuacja, jak z tego wypchnąć. Natomiast no, prawda jest taka, że rzeczywiście był problem z podejmowaniem decyzji. Wiemy o respiratorach, o maseczkach, o rzeczach, które nigdy nie trafiły, o szczepionkach. Natomiast myślę, że oceniając, trzeba jednak brać poprawkę na sytuację, w której te decyzje były podejmowane. Więcej na ten temat przeczytają Państwo na portalu Polskie polskieradio24.pl. Suma wydarzeń. Najniższe ceny paliw w Europie są w Polsce, ogłosił premier Donald Tusk. Jak podkreślił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, to efekt wprowadzenia rządowego pakietu CPN – ceny paliwa niżej. Przepisy obniżyły podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadziły maksymalne ceny detaliczne.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 Rzecznik spółki Mateusz Witczyński powiedział, że po wtorkowym skoku sprzedaży, kiedy został wprowadzony pakiet CPN, w tej chwili popyt na paliwa delikatnie spada. On jest nadal wyższy niż standardowo, niemniej są to poziomy bezpieczne i na takim poziomie, który jesteśmy cały czas w stanie uzupełniać i oferować te paliwa. Natomiast w związku z wprowadzeniem programu ceny paliwa niżej. Prowadzimy monitoring regionów przygranicznych, gdzie obserwujemy stabilizację tego popytu na wysokim, natomiast bezpiecznym poziomie sprzedaży. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że rząd analizuje scenariusze na wypadek turystyki paliwowej. Nie wykluczył, że gdyby była taka potrzeba, wprowadzi ograniczenia sprzedaży paliw obcokrajowcom. Suma wydarzeń Teraz dobra wiadomość dla pracowników zatrudnionych na tzw. umowach śmieciowych. Prezydent podpisał ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy, skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Ustawa nadaje inspekcji uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych. Prezydenta podkreślał, że po istotnych poprawkach wprowadzonych w trakcie prac parlamentarnych zdecydował się tę ustawę podpisać. Zaznaczył, że reforma Państwowej Inspekcji Pracy ma swoje zdefiniowane cele. Umożliwia po pierwsze uruchomienie środków z KPO, a po drugie uderza w patologię rynku pracy, wyposażając przy tym inspekcję w nowoczesne narzędzia. Karol Lawrowski podkreślił jednak, że od początku procedowania ustawy miał poważne wątpliwości. Cały czas mam poważne wątpliwości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 To najlepszy prezent na święta dla pracowników. Tak decyzję prezydenta skomentował wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Zaznaczył, że ustawa jest dobra, bo przywraca praworządność na rynku pracy. Poza tym Polska nie straci 11 miliardów złotych z KPO.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 Ustawa nadaje Państwowej Inspekcji Pracy Uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowę o pracę. Sebastian Gajewski zaznaczył, że półtora miliona osób pracuje w Polsce na umowach śmieciowych. Niektórzy mówią, przecież można było i dzisiaj pójść do sądu. Przecież inspektor pracy mógł nałożyć grzywnę. Tylko jak pokazują realia polskiego rynku pracy ostatnich 30 lat, ani grzywna, ani pójście do sądu i prowadzenie kosztownego postępowania sądowego przez pracownika, przez osobę zatrudnioną, to nie był skuteczny mechanizm ochrony. A dzisiaj mamy taki skuteczny mechanizm. Dlaczego on jest skuteczny? Bo jest prosty. Bo mamy inspektora pracy, który przeprowadza kontrolę, potem okręgowy inspektor pracy wydaje decyzję. Pracownik nie ponosi żadnych kosztów, nie musi iść do sądu, to się dzieje Szybko. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki podkreślał, że ustawa daje inspekcji instrumenty pozwalające po prostu na sprawniejsze działanie. To olbrzymi krok milowy w kierunku tego, żeby osoby, które nie są chronione na rynku pracy, bo mają zawarte pozorne umowy cywilnoprawne, czy też prowadzą pozorną razy więcej ustaw niż zawetował. W debacie publicznej w mediach często słyszycie tylko jedno słowo weto, ale prawda jest zupełnie inna. Tak przekonywał prezydent, ale politycy koalicji rządzącej zwracając uwagę, że oczywiście zawetowanych ustaw jest znacznie mniej niż tych podpisanych, ale weta były w kluczowych sprawach i przypominają chociażby Safe unijny, KPK czy ustawę wiatrakową. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy jednocześnie w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. O tym, co zmieniają nowe przepisy, mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Rosyjskie drony zaatakowały ukraińskie Zakarpacie. Zniszczono lub poważnie naruszono krytyczną infrastrukturę w miejscach, gdzie żyje wielu ukraińskich Węgrów. Więcej na ten temat Piotr Piętka. Do tej pory zamieszkały przez około 130 tysięcy ukraińskich Węgrów w Zakarpacie. Uważane było za spokojne, co tłumaczono również stosunkami, jakie Budapeszt ciągle utrzymuje z Moskwą. Spokój od rosyjskich ataków na tym terenie właśnie się skończył. Tej nocy w masowym ataku rosyjskich dronów typu Szachet zaatakowano Łusz Chorod i Chust. Wiadomo, że jedna osoba została ranna, zniszczono też krytyczną infrastrukturę. Wiele miejscowości w tym rejonie Ukrainy nie miało albo nadal nie ma prądu. Według przedstawicieli lokalnych władz drony spadły też na bazę przemysłową. Na razie szacowane są straty. Nocny atak Rosjan dotknął nie tylko obwód zagarpacki, ale również tarnopolski i iwano-frankiwski. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Prezydent Francji odpowiada na drwiny i krytykę ze strony Donalda Trumpa. Podczas konferencji prasowej amerykański przywódca przywołał incydent z udziałem francuskiego prezydenta i jego żony, aby skrytykować brak zgody Paryża na wysłanie okrętów na Bliski Wschód. Słowa te wywołały we Francji oburzenie. Z Paryża Stefan Wolcer.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 dotyczącym handlu ludźmi. Sprawa ma związek z działalnością Jeffreya Abstina z Wilna, Kamil Zalewski. Prokurator generalna Litwy Nida Grunskienie powiedziała w wileńskiej rozgłośni Żiniu Radias, że postępowanie jest intensywnie prowadzone. Zaznaczyła, że na razie nie zidentyfikowano osób uznanych formalnie za pokrzywdzone. Dotychczas przesłuchano około 20 osób. Zbierane są informacje, które analizujemy. Przygotowujemy się do wystąpienia z wnioskiem o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych. Szefowa prokuratury zaapelowała do osób poszkodowanych lub mających istotne informacje, aby kontaktowały się bezpośrednio ze śledczymi. Śledztwo w sprawie potencjal Handlu ludźmi litewskie władze wszczęły na początku lutego po analizie materiałów zawartych w korespondencji Epstina. Z ujawnionych informacji wynika, że amerykański finansista utrzymywał kontakty z osobami powiązanymi z Litwą. Prokuratura uznała, że pełne i obiektywne wyjaśnienie sprawy możliwe jest jedynie w ramach formalnego postępowania przygotowawczego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ośmiu polityków niemieckiej partii AfD zostało objętych śledztwem dotyczącym zatrudniania rodziny i znajomych za publiczne pieniądze. Chodzi o pracowników klubu parlamentarnego, którzy w Bundestagu się nie pojawiali. Partia Skrajnej Prawicy tłumaczy się też z innych finansowych zarzutów. Na szczegółach Adam Górczewski. Sprawa dotyczy polityków z Dolnej Saksonii. Czterech posłów do Bundestagu i tyle samo działaczy na poziomie landu miało zorganizować system zatrudniania bliskich w strukturach niemieckiego parlamentu. Śledczy uważają, że te osoby w Berlinie się nie pojawiały, a jeśli już, to w celu działania na rzecz dolnosaksońskiej AfD, czego za publiczne pieniądze robić nie mogą. Zanim tematem zajęła się prokuratura, problem zauważyła część lokalnych działaczy i zwróciła się z nim do Krajowego Szefostwa Ugrupowania. Liderzy uznali jednak, że nie ma czym się zajmować. Podobnie brzmi oficjalny komentarz partii do śledztwa. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Cieszymy się, że prokuratura wyjaśni sprawę na naszą korzyść. Drugim wątkiem są zbiórki prowadzone do puszek podczas partyjnych spotkań AFD. Te pieniądze nie zostały zgłoszone i możliwe, że w ogóle nie trafiły do partyjnej kasy, a to oznaczałoby złamanie kolejnego zapisu ustawy o działalności partii. Tu podejrzanych jest sześciu działaczy, połowa z nich, w tym poseł, tłumaczy się z obu podejrzeń. Komentatorzy zauważają, że ważną częścią programu AFD jest walka z kolesiostwem, które partia sama zaczęła teraz stosować. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Suma wydarzeń. Jest drugi akt oskarżenia w sprawie podpalenia, między innymi, stołecznego centrum handlowego Marywilska-44. Obejmuje on pięć osób, w tym mężczyznę, który nagrał pożar Hali, a następnie przekazał wideo swoim zleceniodawcom i rosyjskiemu wywiadowi. To kolejny etap w sprawie, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. W ramach tego aktu oskarżenia objętych zostało trzy dobrze znane zdarzenia o charakterze sabotażowym. Nie ma ustalonego nadal bezpośredniego sprawcy podpalenia hali przy ulicy Marwilskiej 44. Śledczy przypuszczają, że grupa odpowiedzialna za podpalenie Centrum Handlowego Marwilska 44 wywołała też pożary marketu OBI w Warszawie oraz sklepu IKEA w Wilnie. O cel takich działań zapytaliśmy doktora Łukasza Adamskiego z Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Sprawdzenie reakcji polskich służb. Policji, prokuratury, służb specjalnych, sprawdzenie reakcji opinii publicznej, jak będzie reagowała na przykład na takie akty sabotażu. Czy utwierdzi się w przekonaniu, że rządy mają rację, po kolejne polskie rządy promując antyrosyjską politykę, czy też raczej tego rodzaju akcje sabotażu. A przecież mieliśmy na przykład jeszcze niszczenie szyn, które mogły spowodować wykolejenie pociągu i koszmarną katastrofę kolejową, czy też może właśnie Rosjanie liczą na to, że to spowoduje wzrost poparcia dla tych ugrupowań, które są ukrainosceptyczne albo wręcz prorosyjskie i które mówią, że nie jest to nasza wojna. Więc to jest pewnego rodzaju operacja, jak sądzę, takie testowanie odporności państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. Za sabotaż i działania o charakterze terrorystycznym grożą bardzo surowe kary, nawet dożywocie. Targnął do fabryki z bronią i strzelał do swojego dawnego przełożonego. Prokuratura przedstawiła zarzuty 42-latkowi, który wczoraj oddał cztery strzały na terenie jednej z łódzkich fabryk. Zarzut usiłowania zabójstwa w stosunku do jednego z pokrzywdzonych, w stosunku do drugiej osoby zarzut gruźb przy użyciu broni, a także posiadanie środków odurzających, które zostały zabezpieczone w miejscu jego zamieszkania. Mówi Marta Stachowiak-Klimaszewska z, Prokuratur, z prokuratury rejonowej Łódź-Polesie i dodaje, że podejrzany tłumaczył prokuraturze, że nie chciał nikogo zabić, tylko popełnić samobójstwo na oczach byłych pracodawców. Te wyjaśnienia nie korespondują ze zgromadzonym materiałem dowodowym, zwłaszcza z treścią przesłuchani świadków naocznych, jak i z tym, co ujawniono w plecaku, który wniósł on do zakładu Gillette. Przy mężczyźnie poza pistoletem czarnoprochowym znaleziono sześć noży, gaz pieprzowe i plastikowe opaski zaciskowe. Prokuratura złoży wniosek o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Czekają go jeszcze badania psychologiczne. 42-latkowi grozi dożywocie. Jest akt oskarżenia wobec dwóch mężczyzn w sprawie śmierci piętnastoletniego harcerza. Do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku na obozie nad jeziorem Ośno w Wielkopolsce. Nastolatek w ramach próby harcerskiej miał przepłynąć nocą 500 metrów w pełnym umundurowaniu i butach. Wyzwanie zakończyło się tragicznie. Chłopiec utonął. Jak mówi Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, oskarżeni to 21-letni drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igorka. Mężczyźni są oskarżeni o umyślne narażenie pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty przez niego życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i to w sytuacji, kiedy ciążył na nich szczególny obowiązek zapewnienia mu opieki, a także nieumyślne spowodowanie jego śmierci. Młodzi mężczyźni obserwowali próbę z pomostu i dopiero gdy zauważyli, że chłopiec tonie, podjęli akcję ratunkową. Marek G przyznał się do zaniedbań, natomiast Igorka potwierdził udział w zdarzeniu, lecz nie przyznał się do winy. Obaj nie byli wcześniej karani, a sąd będzie rozpatrywał ich sprawę jako młodocianych sprawców. Grozi im do pięciu lat więzienia. Suma wydarzeń. Watykan i Rzym przygotowują się do najważniejszych liturgii dla katolików. Dziś rozpoczyna się Tridum Paschalne. To pierwsze święta wielkanocne z nowym papieżem Leonem XIV. W Watykanie jest wysłannik Polskiego Radia, Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak będą przebiegać uroczystości. One już rozpoczęły się rano w Bazylice św. Piotra. Leon XIV przewodniczył mszy krzyżma. W tej ceremonii uczestniczyło, uczestniczyły tysiące księży, bo uroczystości Wielki Czwartek nawiązują do Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentu kapłaństwa oraz Eucharystii. Duchowni w trakcie tej mszy odnowili swoje przerzeczenia kapłańskie. Leon XIV podczas tej liturgii wielokrotnie odnosił się do misji kościoła, ale też zaznaczał, że świat rozdzierany jest przez niszczącego potęgi. Sprawą najwyższej wagi staje się dziś przypominanie, że ani w dziedzinie duszpasterskiej, ani społecznej, czy politycznej dobro nie może wynikać z nadużywania władzy. Przez krzyż Jezusa imperialistyczna okupacja świata zostaje przerwana od wewnątrz, a przemoc, która po dziś dzień jest uznawana za prawo, zostaje zdemaskowana. Za nieco ponad godzinę papież w Bazylice św. Jana na Lateranie odprawi msze Wieczerzy Pańskiej inaugurującą Triduum Paschalne. Przed świątynią ustawiła się już długa kolejka wiernych chcących wejść do środka. Po latach pontyfikatu Franciszka, który odprawiał tę w więzieniach, szpitalach, domach opieki czy w środku dla migrantów, liturgia wraca do katedry biskupa Rzymu w czasie nabożeństwa Leon XIV symbolicznie obmyje nogi dwunastu kapłanom. Rozpocznie się w, tą, tą mszą w, rozpocznie się w kościele katolickim Triduum Paschalne. W Rzymie święta spędzają setki tysięcy pionów i turystów. W nas świętego Piotra z rodziną przyszła dziś między innymi pani Maria, od lat mieszkająca w Rzymie. Jak podkreśla, święta w Wiecznym Mieście. To wyjątkowy czas. Na pewno się inaczej go czuje, obchodzi, ale my będąc Polakami, y, którzy wyemigrowali z Polski, dla nas to jest czas wyciszenia, spokoju, modlitwy. Po prostu spędzania później świąt razem, rodzinnych, dzielenia się święconym jajeczkiem, y, święconką i to jest po prostu piękne. Tłumy spodziewane są na jutrzejszej Drodze Krzyżowej w Koloseum oraz na niedzielnej mszy Zmartwychwstania Pańskiego na Placu Świętego Piotra, na zakończenie której papież udzieli błogosławieństwa Urbie orbi. Dziś Wielki Czwartek kościół rozpocznie Tridum Paschalne. Uroczystości z udziałem papieża śledzi nasz wysłannik do Watykanu Paweł Pawlica. Bardzo dziękujemy. Mimo najważniejszego dla chrześcijan święta, bazylika grobu pańskiego w Jerozolimie przez najbliższe dni pozostanie zamknięta. Wejścia do grobu Chrystusa pilnują izraelscy żołnierze. Władze tłumaczą to względami bezpieczeństwa. Z Jerozolimy nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz.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 Po zakazie wejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego Duchownym w Niedzielę Palmową Izraelskie władze przekonują, że kilkoro księży będzie tam mogło odprawić mszę Jednakże bezwiernych i przy zamkniętych drzwiach do Bazyliki Decyzje władz Izraela, które przekonują, że Bazylika nie posiada schronów przeciwlotniczych Budzą rozczarowanie i sprzeciw chrześcijan nie tylko w Ziemi Świętej Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima w tym roku Wielki Czwartek przepada w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Papież Polak zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Odszedł w przeddzień święta miłosierdzia, które ustanowił, wspomina jasnogórski Paulin ojciec Michał Bortnik.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 Dyrektor lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej Robert Derewendo przypomina rolę Jana Pawła II w obalaniu komunizmu. Gdybyśmy nawet przyjrzeli się, w jaki sposób kraje Europy Środkowo-Wschodniej, tak zwanego Trójmorza czy Międzymorza, spoglądają na historię, tą najnowszą historię, czyli ten okres transformacji i wydostanie się spod władzy Związku Sowieckiego, to rzeczywiście rola Jana Pawła II była kluczowa. Nie tylko dla Polaków, dla Czechów, dla Węgrów, dla Litwinów, dla Ukraińców. Rzeczywiście Jan Paweł II to orędownik wolności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, aby wydostać się właśnie spod tego nieludzkiego panowania systemu komunistycznego, spod dominacji Związku Sowieckiego. Pontyfikat Jana Pawła II trwał prawie 27 lat i był jednym z najdłuższych w historii papieństwa. 27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został kanonizowany. Suma wydarzeń. W magazynie jeszcze sport i koniec tenisowych spekulacji. Iga Świątek potwierdziła rozpoczęcie współpracy z nowym trenerem. To Francisco Roć. Hiszpański szkoleniowiec ma na koncie sporo sukcesów. Przez 17 lat współtworzył sztab legendy i idola Igi, Rafaela Nadala. Przypominał o tym w rozmowie z nami redaktor tenis klubu Adam Romer. Wydaje mi się, że Francisco Roig będzie do tego sztabu szkoleniowego pasował, czy powinien pasować, dlatego, że jest to człowiek, który jest przez wiele lat przyzwyczajony do tego, że był numerem dwa. To jest człowiek, który właśnie bardzo mocno jest związany z Rafaelem, czy był przez jego, e, czas jego kariery związany z Rafaelem Nadalem. Głównym trenerem był Toni Nadal, czyli wuj Rafaela, natomiast właśnie Francisco Roig był takim człowiekiem numer dwa, który e, stał na korcie, który pomagał Rafaelowi w najróżniejszych sytuacjach. Co tu dużo mówić, prowadził go do wielu, wielu sukcesów. Oby z Igą było podobnie. Na owocną współpracę liczy trener tenisa Michał Gawłowski.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 Rozstała się pod koniec marca po nieudanym występie w Miami. Iga trenowała z Belgiem prawie półtora roku i to z nim wygrała zeszłoroczny Wimbledon. I tak kończymy sumę wydarzeń. Kolejna porcja najważniejszych informacji, punktualnie o 17. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń.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 Spoglądam na zegar, jest 16.31, rozpoczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Jest Wielki Czwartek, dla wielu z Państwa to już czas wyciszenia i refleksji przed świętami, ale... Świat biegnie dalej swoim rytmem, nie brakuje wydarzeń, opinii, komentarzy, wiele dzieje się w polityce, gospodarce, także w sporcie i to wszystko na naszej antenie. Razem ze mną, tuż za szybą, nasze wydawczynie Aleksandra Jasińska i Anna Pałdyna za konsoletą Eldar Pedorenko, a przed mikrofonem dzień dobry mówi Państwu Marek Klapa. W tym składzie będziemy z Państwem do po południe w Polskim Radiu 24. A teraz czas na pierwszą rozmowę polityczną, którą poprowadzi Marcin Zawada. 24 pytania. Rozmowa polityczna. A w naszym studiu Katarzyna Nowakowska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Polska 2050. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani Minister, pozwoli Pani, że zapytam o Pani... No właśnie, byłą koleżankę partyjną to na pewno pytanie, czy w ogóle o byłą koleżankę. Paulina Henik-Kloska, czyli ministra klimatu i środowiska, czy powinna dalej pełnić tę rolę pani ministra? Rzeczywiście tak, spodziewam się, że od tego będziemy zaczynać. No to Oczywiście, jeżeli to jest, jest minister, który temat... dzieli koalicjantów, no to jest to temat poważny. Temat rzeczywiście istotny. Nasze stanowisko jest jasne. To znaczy w momencie wyjścia z partii Polska 2050 RP pani minister zdecydowała się, być w, w klubie parlamentarnym, który nie jest sygnatariuszem umowy koalicyjnej. To znaczy decyzję o, o tym, jak to głosowanie będzie przebiegało w sprawie wotum nieufności będziemy podejmować z koalicjantami zgodnie i na pewno do takich wspólnych decyzji się będziemy dostosowywać. Czy nie jest to tak oczywiste, żeby bronić ministra swojego rządu? No, decyzja o tym, czy pani minister powinna zostać, czy nie, już dzisiaj nie jest w gestii po prostu Polski 2050, która jest sygnatariuszem e, umowy koalicyjnej. Polska 2050 rekomenduje i wskazuje swoich e, przedstawicieli do rządu. Pani ministra Henikloska już w tym ugrupowaniu nie jest, więc te decyzje e, muszą zapaść e, w e, porozumieniu z innymi partiami koalicyjnymi. Mówię Pani, są tacy koledzy, koleżanki z Pani Partii z Polski 2050, którzy mówią wprost, no jak Polina Henik kloska razem z grupą posłów wyszła z Polski 2050, wtedy jeszcze Szymona Hołowni, no to utraciła mandat do bycia ministrem. Mówią to... Wprost. Pani się z tym zgadza czy nie? Znaczy ja znam tylko i wyłącznie taki przekaz i z nim się zgadzam, y, który mówi, że y, utraciła rekomendacje Polski 2050. I rzeczywiście tak jest. Nie jest polityczką Polski 2050. Natomiast jest ministrą tego rządu. Jeżeli rząd na czele z panem premierem zdecyduje w po uzgodnieniach koalicyjnych, y, że pani ministra powinna tę funkcję dalej pełnić, to takie uzgodnienie koalicyjne będziemy respektować. Czyli jeszcze nie macie jednego e, głosu oficjalnej wersji, chociaż dzisiaj Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji mówił jednoznacznie e, rano, że no, on nie wyobraża sobie głosowania przeciwko ministrze w swoim własnym rządzie, czyli rozumiem, że ta dyskusja jest dość burzliwa wewnątrz waszej partii. Ja sobie nie wyobrażam też, żeby e, rząd chciał, by opozycja odwoływała ministrów e, z tego rządu. To jest prerogatywa premiera i decyzje wspólne pomiędzy różnymi klubami parlamentarnymi. Natomiast formalnie te my dziś rekomendujemy i odpowiadamy za rekomendacje ministrów i wiceministrów Polski 2050. Tylko wie Pani, będzie tak i to pewnie bardzo szybko, bo już być może po świętach na posiedzeniu sejmowym będzie ten wniosek rozpatrywany, że odbędzie się spotkanie pewni liderów koalicji premier Donald Tusk będzie pytał poszczególnych liderów partyjnych, w tym Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Pani minister, czy Pani jest za czy przeciw? odwołaniu Katarzyny, P odwołaniu. Widzi Pani jaka pomyłka? odwołaniu Pauliny heninki kloskiej I co wtedy Katarzyna Pełczyńska na łącz odpowie? Ja nie wiem, jak te rozmowy będą przebiegały na poziomie liderów koalicyjnych. My, to nie znaczy, że my dzisiaj mówimy, że Pani Ministra powinna być odwołana. Mówimy jedynie, że to już nie jest w gestii Polski 2050, by tą rekomendację utrzymywać lub nie utrzymywać a właściwie my tej rekomendacji jako partia dziś już nie składamy. To jest pani ministra i jej los jest w rękach premiera. To kończąc ten wątek tego, co dzieje się w rządzie i wokół rządu, czy w związku z tym umowa koalicyjna powinna być renegocjowana, albo czy Polska 2050 powinna przejąć te miejsca w rządzie? Mówi o ministrach, o wiceministrach, o sekretarzach stanu, którzy w tym momencie reprezentują klub parlamentarny Centrum, a do niedawna byli członkami Polski 2050. Z naszej strony podstaw do renegocjacji umowy niespecjalnie widzimy. Sygnatariuszami umowy są cztery partie polityczne i nie widzimy podstawowych. To jest wam jako Polsce 2050. Pani minister tylko się uśmiecha. Dla, drodzy państwo, ci, którzy nas nie oglądają w wersji y, wideo, y, to zdradza, że pani minister wtedy, kiedy słyszała te słowa, się po prostu uśmiechnęła. Nie zamierzamy o te miejsca y, walczyć i y, tutaj podejmować jakichkolwiek y, kroków. Natomiast nie widzimy tutaj potrzeby renegocjacji umowy. E, umowa była jasno y, spisana i te decyzje były jasne przy formułowaniu się rządu. To, to że ktoś nie jest w stanie... Y, y, z, zrespektować wyborów demokratycznych w partii politycznej i zakłada odrębny klub. Klub bardzo mi przykro, że tak się wydarzyło, natomiast to nie jest nasza odpowiedzialność e, dziś, by zabiegać o renegocjację umowy. To już sobie mogę tylko wyobrazić, że to nie będą proste i miłe i sympatyczne rozmowy wewnątrz tych klubów, tych... Myślę, uchwałek, że będą merytoryczne i będą też dyskusje o tym, co w ministerstwie się dzieje dobrze, a co ewentualnie powinno być poprawione. Natomiast podkreśliłabym, że nie wyobrażam sobie, by opozycja odwoływała ministrów rządu. To jest decyzja pana premiera i zakładam, że też takie decyzje... W w gronie liderów koalicyjnych będą podejmowane. czy część z Państwa może głosować na przykład za pozostaniem Pani henin na stanowisku, ale nie będą się z tego cieszyć. Takie przypadki też polski sejm już zna. Pani minister, to do Pani Resortu, przechodząc, czyli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prezydent podpisał dziś nowelę ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, ale skierował ją do, następ, do następczej oceny Trybunału Konstytucyjnego. Co to oznacza? Wejdą te przepisy w życie? No wejdą, ale to jest także wejdą tylko na jakiś czas? Jak Pani myśli Trybunał Konstytucyjny prostytucyjny zajmie się tym szybko, nie szybko, no bo ma też swoje problemy. To oznacza bardzo dobre wiadomości dla, dla naszego kraju, dla pracowników, że rzeczywiście ustawa wejdzie w życie. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe kompetencje, nowe narzędzia do, do działania i do, do sprawdzania i do zmian umów, które dziś powinny być umowami o pracę, ani mi nie są, mimo że spełniają wszystkie przesłanki, by być. Więc to są dobre wiadomości. Pan prezydent wydaje mi się więcej ustaw już do Trybunału Konstytucyjnego w tym trybie wysłał. Rozumiem, że z nimi też nie za wiele Trybunał Konstytucyjny e, zrobił. Zresztą to jaki mandat dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ma do stwierdzania, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją, czy nie, to już jest znowu dyskusja prawnicza. E, I mam nadzieję, że wrócimy do stanu e, takiego, w którym decyzje Trybunału Konstytucyjnego są rzeczywiście respektowane e, i nie ma wątpliwości prawnych co do e, tego, w jakim trybie zostały podjęte. To skoro przy tym wątku jesteśmy, skoro prezydent i Trybunał Konstytucyjny, no to dwoje sędziów, tych, których Sejm wybrał kilka tygodni temu, już złożyło ślubowanie przed prezydentem, po co stała czwórka nie i nie zanosi się na to. Co to oznacza, że tylko ta dwójka będzie sędziami Trybunału Konstytucyjnego, ta, która ślubowała przed prezydentem, cała szóstka, co z tą czwórką, która tego ślubowania nie złożyła? Macie jakiś plan? Przepisy prawa jasno stanowią, że wyboru dokonuje Sejm. I rzeczywiście sędziowie ślubują, składają ślubowanie w obecności pana prezydenta. I... Bardzo się cieszę, że przynajmniej dwoje już tę procedurę przeszło, bo to jest jak, to jest kolejnym krokiem do uzdrawiania tej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, bo Polacy nie do końca chcą dyskutować i znowu słyszeć o tym, czy ktoś został. Bo myślę, że już coraz mniej z tego rozumieją, co politycy zrobili i robią z Trybunałem Konstytucyjnym. Mm. Dokładnie tak. Więc zdecydowanie powinniśmy i my, i opozycja, i wszystkim politykom zależeć powinno na tym, by tę sytuację naprawić uzdrowić. A co zostało bo premier Donald Tusk, no sugerował, że jakieś ślubowanie ma się odbyć. Być. Mówił nawet premier, teraz nie będę cytował dosłownie, ale przekaz był taki, że prezydent będzie zaproszony, a jak nie będzie chciał przejść, no to, to premier już nic z tym zrobić nie może. Czyli jakieś ślubowanie tej, no już teraz twórki, jak rozumiem, będzie zorganizowane w Sejmie? Ja też tak rozumiem, natomiast nie mam więcej informacji niż te, które pan zacytował słowa pana premiera i również informacje z mojego własnego klubu, bo dokładnie takie, takie usłyszałam. Natomiast co do konkretnych zdarzeń, do konkretnych planów, ja nic więcej nie nie wiem. Natomiast mnie przekonuje fakt, że Sejm wybiera. Sejm wybrał. I teraz robienie z z zadania pana prezydenta, czyli odebrania ślubowania jakiejś wielkiej decyzji, którą pan prezydent tutaj uzurpuje sobie, by podjąć, czy ktoś zasługuje, by być sędzią, czy nie. No bo to moim zdaniem naprawdę nikomu nic dobrego nie robi. To jedynie szkodzi coraz bardziej wymiarowi sprawiedliwości, coraz bardziej mąci tak naprawdę tą sytuację, której, tak jak pan powiedział, Polacy nie rozumieją. Więc ja mam nadzieję, że te dalsze kroki, które pan premier wspólnie z koalicjantami podejmie, Naprawdę będą zaakceptowane przez wszystkie strony polityczne, choć zakładam, że niestety będą. Jeżeli to ślubowanie nastąpi w innym trybie niż pan prezydent by oczekiwał, to w dalszym ciągu będzie to tematem do. Utrudniania. No i pracy. Wtedy, czy ci sędziowie będą wpuszczeni do budynku Trybunału I zacznie bo... nam się nowy serial. Naprawdę to jest bardzo niepoważne traktowanie nas wszystkich, jakby wszyscy chcielibyśmy, by był w tym kraju organ, który zdecydowanie jest w stanie coś jednoznacznie zdecydować, czy jest zgodne z konstytucją, i wszystkie partie polityczne respektują te decyzje. Tak, to kiedyś brzmiało jak zupełna normalność, dzisiaj jak polityczne science fiction niestety, ale może wrócimy kiedyś do normalności. Pani minister, program Rodzina 500+, 10 lat skończył. Wczoraj minęło 10 lat, 1 kwietnia 2016 roku ten program wszedł w życie, dzisiaj to już nie 500, a 800+. To sukces ten program, połowiczny sukces, porażka jakby pani określiła? Nie ja bym powiedziała, że połowiczny sukces, bo w momencie wejścia w życie tego programu rzeczywiście widzieliśmy w statystykach, że nie zostały zrealizowane cele, jakie sobie poprzedni rząd zakładał, to znaczy zwiększenie dzietności, ale pośrednio został zrealizowany cel, to znaczy zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci. Więc to zdecydowanie było działanie, które miało swoje dobre, dobre rezultaty. Chociaż oczywiście przeciwdziałać ubóstwo możemy i powinniśmy również inaczej ym, i metodami skierowanymi głównie ym, do realizacji tego danego celu, czyli przeciwdziałania ubóstwa. No ale jako, że ten pośredni cel był zrealizowany, powiedziałabym, że połowiczny sukces. tak? To jaki jest pomysł, no bo pani resort jako ten pierwszy człon ma Ministerstwo Rodziny w nazwie, to jaki jest pomysł dzisiejszego resortu, w, którego, w którym pani zasiada na zmianę tej sytuacji? No bo ja sprawdziłem te dane i w 2017 roku, czyli po roku, kiedy ten program funkcjonował, rocznie rodziło się w Polsce prawie 402 tysiące dzieci. Prawie 402 tysiące po w kilku latach, czyli wtedy, kiedy dane mamy, 2024 rok, to jest o 130 tysięcy dzieci mniej. No to to absolutnie nie jest sukces, to nie jest program, który zachęcił Polaków do zwiększenia dzietności. Jaki zatem jest inny pomysł, co możemy, co wy możecie zrobić jako resort, żeby tę sytuację zmienić, skoro no, ten program w tym aspekcie nie spełnił swojej roli w ogóle? Ten program, tak jak powiedziałem, dlatego połowiczny sukces, bo on po prostu miał wymierne rezultaty, jeżeli chodzi o ubóstwo dzieci, więc to To, prawda, to, to potwierdzają wszystkie dane, uznać, ale dzietności, czyli tego dużego problemu Polski nie naprawił. Nie Dokładnie po, nie po tak, sytuacji. więc też pokazał, że transfery pieniężne nie są czymś, czego dzisiaj potrzebują ludzie po to, by decydować się na powiększanie rodziny. I rzeczywiście jest to o tyle skomplikowane, że by te dzieci w rodzinach się pojawiały, wymagane jest dużo więcej, dużo lepsza sytuacja. Dużo więcej narzędzi potrzebujemy stworzyć, by rzeczywiście to się działo. I tutaj mogę wymieniać, bo to jest kwestia mieszkalnictwa. Natomiast to już się dzieje, bo pieniądze w funduszu dopłat rzeczywiście są coraz większe na mieszkalnictwo społeczne, ale dobre mieszkanie i tanie mieszkanie na wynajem to jest dla wielu osób bardzo istotny czynnik. To jest też dobra i stabilna praca w miejscu, w którym chce się mieszkać. Więc to też jest bardzo istotne. Ale tutaj reforma znowu Państwowej Inspekcji Pracy może być takim czynnikiem, który spowoduje, że tych śmieciówek będzie mniej. I to też kwestia chociażby żłobków, w przedszkoli, kiedy już wszystko no się pojawi. No dalej wymienić, Wiadomo, że tak. takie zabezpieczenie jest. Ale to Pani Minister, to w związku z tym wracając do programu, no, kiedyś 500, dzisiaj 800+, plus. Należy ten program kontynuować, czy należy go jakoś zmienić po tych 10 latach? Ja myślę, że on się nas bardzo dobrze wpisał w to wsparcie rodzin i ja jestem ostatnią osobą, która powiedziałaby, że takie programy należy zabierać, ponieważ skoro rodziny mają już te środki w swoich budżetach, trafiają one i są wydawane na potrzeby dzieci albo na polepszanie ich sytuacji, powinien zostać. To znaczy bardzo ciężko jest dziś mówić Polakom, że jakieś pieniądze, które mają do dyspozycji miałoby być usunięte. Natomiast to, co powinniśmy robić, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie ubóstwu, to akurat ja w, Depart ja w ministerstwie zajmuję się Departament Pomocy Społecznej, więc też dla mnie też istotne... są pewne zmiany w prawie. <śmiech> tak. Więc dla mnie też istotne jest to, byśmy lepiej korzystali i lepiej dostosowywali kryteria dochodowe w pomocy społecznej do zmieniającej się rzeczywistości, tak by pomoc społeczna również mogła tym osobom, które znajdują się w ubóstwie, pomagać a, i przeciwdziałać ubóstwu. Natomiast to jest ten niezwykle ważny element. Natomiast tak jak, mm, e, tak jak rozmawiamy, kwestie demograficzne to jest dużo bardziej skomplikowana kwestia i tutaj też działamy na wielu polach. Czyli podsumowując program 800+, plus. Nie podlega dyskusji w tym momencie. Nie podlega i nie ma takich prac, ani takich dyskusji w rządzie, ani w ministerstwie. To panie minister, na koniec, czy są dyskusje w rządzie a propos obniżenia wieku emerytalnego? Czy rząd pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego? Nie słyszałam o żadnych pracach dotyczących zmniejszenia wieku lub zwiększenia wieku emerytalnego. Bo jest taki projekt ustawy obywatelskiej złożony przez Solidarność, tam 235 tysięcy podpisów zostało złożonych, tam chodzi o emeryturę stażową, że moglibyśmy przechodzić na emeryturę o 7 lat... Wcześniej. No i niektórzy posłowie co jakiś czas składają interpelacje, pytając właśnie o to pod kątem obniżenia wieku emerytalnego. Jak wygląda w tym momencie status tej, tego projektu ustawy obywatelskiej? Jasne, to jest projekt obywatelski i rzeczywiście nad nim prace analityczne wiem, że się odbywały. Natomiast nie mam aktualnie najświeższych informacji, gdzie z nim jesteśmy. Rozumiem, że jakaś odpowiedź w ministerstwie na pewno będzie przygotowywana. Myślę, że tak przed świętem jakaś dobra informacja będzie, że będziemy mogli pracować krócej. chociaż wiem, że potrzeby rynku są nieco inne. Część Polaków ma to szczęście, że zakwalifikowało się do programu e, pilotażowego Skrócenie Czasu Pracy. E, natomiast e, widzimy też, jakie potrzeby są, e, jak duże byłyby te potrzeby e, finansowe, jeżeli chcielibyśmy czas pracy skracać, więc powiedzmy, że na razie skończmy na pilotażu. A czy pierwsze jakieś właśnie podsumowanie? Ja wiem, że ten program dopiero się e, dopiero rozpoczął, ruszył, ale czy pierwsze jakieś wnioski już państwo macie? Już są jakieś sygnały od tych firm, tam bodajże ile, niecałe 90 firm w Polsce, które skorzystały z tego um, programu. Są jakieś już informacje, że to działa, to nie do końca działa. Myślę, to, czy że jest zda... szansa, że będziemy pracować krócej? Ja, jeżeli chodzi o pracowanie krócej, to ja również zawsze staram się pokazać tą perspektywę właśnie systemu pomocy społecznej, w którym, za który ja odpowiadam. Mhm. To znaczy w wielu miejscach, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, że możemy pracować krócej, a każdy z nas pewnie chciałby, no to patrząc na to, jak dużą potrzebę mamy wśród opiekunów, wśród pracowników socjalnych, wśród osób, które całodobowo wspierają osoby ze szczególnymi potrzebami, to niestety powiedziałabym, że tutaj akurat finansowo byłyby to bardzo duże koszty do poniesienia, więc z lekkim dystansem na to patrzę, natomiast pilotaż jak najbardziej sprawdzimy, co działa, co nie działa, gdzie są te największe e, wyzwania przed nami i pewnie dalej te decyzje mogą być podejmowane. To na końcu tylko... Mm... Powołujemy się parę razy w tej rozmowie na Departament Pomocy Społecznej, czyli ten ten, za który pani odpowiada. Mówiłem, że są zmiany w prawie, czyli jest duża szansa, drodzy państwo, że skończą się te kontrowersyjne praktyki, kiedy za miejsce w domu pomocy społecznej muszą płacić na przykład dzieci, które właściwie nigdy swoich rodziców na oczy nie widziały i to, że wychowują się poza domem jest właśnie winą tychże rodziców, to te praktyki się powinny skończyć. Tak, zdecydowanie w nowelizacji, która dotyczy wszystkich rozdziałów w o pomoc społecznej. Jest bardzo szeroka. Rzeczywiście dotykamy również katalogu e, osób, które powinny płacić za domy pomocy społecznej, swojej, pomocy społecznej swoich bliskich. E, I tutaj kilka zmian. To znaczy, po pierwsze dzieci w ogóle nie będą płacić, bo mam wrażenie, że nie taka była intencja kiedyś ustawodawcy, natomiast tak zostało zapisane, że dziś e, te decyzje również dotyczą e, osób niepełnoletnich. Natomiast e, e, będzie obowiązkowe zwolnienie e, za odpłatność w domu pomocy społecznej jeżeli dana osoba udowodni dokumentami, że rzeczywiście doszło do zaniedbania lub do przemocy, a nie ma po prostu wyroku sądu, więc tutaj zawsze ośrodek pomocy społecznej będzie musiał to zwolnienie. Yy, zastosować. Czyli jest duża szansa, że takich kontrowersyjnych tematów, o jakich co jakiś czas, my jak słyszymy, po prostu już nie będzie. Ale tu jeszcze powiedziałabym, że poszerzamy katalog o osoby, które podpisały umowę do żywocia yy, i zobowiązały się, że z daną osobą będą zajmowały się do końca jej życia, zak gwarantując zakwaterowanie i wyżywienie, a na koniec ta osoba i tak, i tak zostaje skierowana do Domu Pomocy Społecznej. I tu z tematu dotyczącego pomocy społecznej znów wróciliśmy do tematu stricte politycznego. Pewnie Państwo wiedzą, o czym mówię. Katarzyna Nowakowska, bardzo dziękuję. Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polska 2050. Dziękuję Panie Ministrze. Bardzo dziękuję. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Rozmawiał Marcin Zawada. Marcin wróci do nas za mniej więcej 40 minut, a w naszym studiu witam już teraz. Jest razem ze mną Ernest Zazuń. Dzień dobry. Dzień dobry. A zatem zaczynamy tematykę międzynarodową. ta pogląd. Erneście, byli tacy, którzy nie spali dzisiaj w nocy, bo Aha. najpierw start rakiety Artemis II, bardzo ciekawa misja, a dwie godziny później z niewielkim okładem orędzie Donalda Trumpa, które trochę jak rakieta też wystrzeliło, ale ceny ropy naftowej. No, no ono tak wystrzeliło, nie strzelając, mhm. powiem tak. Start rakiety obejrzałem, później poszedłem spać, doszedłem do wniosku, że przez wystąpienie Donalda Trumpa przeczytam. I że Oczywiście rano czytałem i zastanawiałem się, co myśmy chcieli w tym orędziu Donalda Trumpa usłyszeć. Po pierwsze, na jakim etapie jest wojna w Iranie. Po drugie, kiedy się ona skończy. Cały świat na to czekał. No a my w Europie jeszcze chcieliśmy usłyszeć, czy to, co powiedział w wywiadzie dzień wcześniej Donald Trump, że e, zastanawia się bardzo poważnie nad wyjściem Stanów Zjednoczonych z NATO, e, powtórzy w tym oręciu. No i tak, na jakim etapie wojna jest w Iranie? Przyznam szczerze, że się nie dowiedziałem, bo usłyszałem oczywiście szereg takich wypowiedzi, które słyszę już właściwie od miesiąca i niemalże od początku wojny, kiedy to Donald Trump mówi, że rozbiliśmy, zwyciężyliśmy, obróciliśmy w pył, walczymy jak lwy, no i szereg jeszcze innych tego typu określeń. No a później, kiedy mowa, kiedy doszliśmy do momentu, w którym należało powiedzieć, kiedy to się skończy, no to usłyszeliśmy w ciągu dwóch, a może trzech tygodni. Mhm. I w ciągu dwóch, a może trzech tygodni słyszeliśmy po dwóch tygodniach tej wojny, bo na początku słyszeliśmy tydzień albo dwa. W związku z czym, jeśli Donald Trump mówi dwa lub trzy tygodnie, to ja bym patrzył na to w kategoriach miesięcy, dlatego że to znaczy, że Donald Trump nie ma żadnego pomysłu na to, jak zakończyć tę wojnę i choć między wierszami stara się mówić o rozmowach z Iranem, e, mówiąc nawet, że te rozmowy trwają, przekonując ich, Amerykę i cały świat o tym, że e, reżim w Teheranie skłania się ku poddaniu się i e, przystąpieniu do jakiegoś porozumienia, no to za chwilę z Teheranu słyszymy, że nie ma mowy o żadnych rozmowach i nie ma jak na razie mowy o żadnym porozumieniu. W związku z czym, powiem szczerze, rozczarowany jestem i zresztą nie tylko ja. W ostrych słowach komentują te, to orędzie senatorzy demokratyczni w Stanach Zjednoczonych, mówiąc nawet o tym, że Donald Trump ma urojenia i jest niebezpiecznym człowiekiem dla Stanów Zjednoczonych. Republikanie oczywiście podchodzą z dużą dozą, przychylności do tego e, orędzia, ale też nie ma e, jakby wielkiej radości i peanów na cześć. E, mówią, że oczywiście Donald Trump stara się zrobić wszystko jak najlepiej. Mówią o tym, że ta wojna była potrzebna. E, no i mówią o tym, że Donald Trump wszystko wytłumaczył e, Amerykanom. Choć mam wrażenie, że ci także nie do końca wiedzą, o co idzie w tej wojnie, bo od początku nie do końca wiedzą. Mniej więcej 65% Amerykanów w sondażach mówiło o tym, że nie bardzo wie dlaczego ich prezydent rozpoczął wojnę z Iranem, bo nie do końca przekonują ich twierdzenia, że Iran zagrażał nuklearnie Stanom Zjednoczonym, że program rakietowy Iranu był na tyle rozwinięty, że za chwilę irańskie rakiety mogły spaść na amerykańskie miasta. Być może grunt pod tę wojnę nie został odpowiednio przez Donalda Trumpa przygotowany w głowach amerykańskich, ale myślę, że też i tych argumentów za dużo, jeśli chodzi o przygotowywanie takiego gruntu, Donald Trump nie miał, bo rzeczywiście Iran pracował i prowadzi swój program nuklearny, ale ten pro program nuklearny prowadzony jest już właściwie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat i właściwie niemalże od 20 lat mówi się, że ten Iran jest o krok od skonstruowania bomby atomowej. Tylko, że Iran do tej pory tej bomby nie konstruował, bo wiedział doskonale, że jeśli by ją skonstruował, no to przepadłby na amen i nie miałby wtedy żadnego pola do manewru i do dyskusji w kwestii zdejmowania z niego sankcji, no i przywracania go do funkcjonowania w, no, w normalnej gospodarce. W tej chwili właściwie nie do końca wiadomo, jak Donald Trump widzi e, powrót e, Iranu do normalności bo y, myślę, że przede wszystkim musiałby wiedzieć, jak zakończyć tę wojnę. To teraz z Waszyngtonu przenieśmy się do Budapesztu, bo tam ostatnia prosta przed wyborami. No i są sondaże, które wskazują na to, że Madziar idzie jak burza, chociaż też są takie sondaże, które pokazują zupełnie coś innego, ale to też zależy kto prowadzi, jaka sondażownia prowadzi te badania. Sondażownia, która nie myliła się w wyborach węgierskich do tej pory, mówi, że rzeczywiście Madziar prowadzi bardzo wysoko i rzeczywiście w tej chwili Fidesz pozostaje mocno w tyle i nawet jeśli brać pod uwagę to, że sondaże rzeczywiście dopuszczają pewien błąd statystyczny lub też brać nawet pod uwagę to, że nie każdy uczciwie odpowiada na pytania w tych sondażach, no to jednak wskazują one na zwycięstwo Petera Madziara i to na takie dosyć wysokie zwycięstwo do tego stopnia, że procent w tej chwili, który pokazują te sondaże, mówi w parlamentarnej matematyce, że miałby on nawet większość konstytucyjną, co pozwalałoby mu na rządzenie właściwie w taki sam sposób, jak w tej chwili rządzi Viktor Orban, bo Viktor Orban w tej ostatniej kadencji także miał większość konstytucyjną. No i teraz wszyscy zastanawiają się, jeśli Peter Major przejmie władzę, to jaka to będzie władza? On oczywiście mówi o naprawieniu relacji z Unią Europejską. On oczywiście mówi o y, odwracaniu się od takiej prorosyjskiej y, polityki, ale nie zamierza na razie rezygnować z paliw rosyjskich i mówi, że przez najbliższe y, na przykład 9 lat nie ma o tym mowy. No, z drugiej strony trzeba go też zrozumieć, bo kraj y, przez ostatnie lata nie zrobił nic w kierunku tym, by odchodzić od rosyjskich paliw. Wiktor Orban y, a wręcz starał się dbać o to, by te rosyjskie paliwa na Węgry płynęły i żadne inne, w związku z czym trudna rola. No i rzeczywiście okres na odchodzenie i zmianę tego kursu musi być odpowiednio długi, jeśli kraj rzeczywiście ma uniezależnić się od rosyjskich paliw. 12 kwietnia wszystko się okaże. Czy będzie Peter Modzior? Myślę, że będzie. Czy Viktor Orban? Myślę, że nie będzie. Premier. Bardzo dziękuję, Ernest. Zozuń i najświeższe doniesienia ze świata. Dziękuję. Dziękuję. Świata Pogląd. Reklama.